Twój dom. Życiowa inwestycja. Okazja tygodnia. Trzy sypialniowy, dwupoziomowy dom do małego remontu w Manprospekt. Cena wywoławcza to jedyne 275 tysięcy. Wystarczy 10 tysięcy pierwszej wpłaty dla osób posiadających zdolność kredytową. Illinois Star W Zadzwoń. Zobacz. Kup 847-647-4000. 847-647-4000. 847-647-4000.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 Miasto Harvey na przedmieściach Chicago oferuje pomoc ofiarom huraganu Harvey. Posiadanie domu na własność pozostaje największym elementem amerykańskiego snu. Trump przedłuża krajowy program ubezpieczenia powodziowego. Zgodnie z nowymi przepisami określonymi przez Fannie Mae zaledwie 5% wkład własny zapewni Ci teraz kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu. Firma złagodziła właśnie wymóg, zgodnie z którym kredytobiorcy musieli dysponować wyższym wkładem własnym, aby kwalifikować się na tego rodzaju kredyt. Miasto Harvey na przedmieściach Chicago oferuje 10 domów dla ofiar huraganu Harvey z Teksasu. Jak powiedział w stacji WMAQ Channel 5 TV Chicago, Sean Howard, rzecznik miasta Harvey, weszło ono w posiadanie tych domów w wyniku niezapłaconych podatków. W 2005 roku miasto złożyło podobną ofertę ofiarom huraganu Katrina nowego badania wynika, że posiadanie domu na własność pozostaje najważniejszym osiągnięciem w realizacji amerykańskiego snu. Raport zatytułowany Stan amerykańskiego snu przygotowany w 2017 roku pokazuje, że posiadanie własnego domu jest najczęściej wymieniane jako najważniejszy element amerykańskiego snu, ważniejszym od założenia rodziny, znalezienia satysfakcjonującej kariery zawodowej i daleko ważniejszym od Posiadania samochodu. Jednak ankieta pokazuje również, że wielu Amerykanów coraz bardziej obawia się, iż pewne części ich amerykańskiego snu mogą wymknąć im się z rąk. Niszczenia spowodowane huraganami Irma i Harvey zmobilizowały rząd do wdrożenia tymczasowego rozwiązania dylematu związanego z ubezpieczeniem powodziowym. Podpisany przez prezydenta Trumpa dokument, przedłużający niezmieniony krajowy program ubezpieczenia powodziowego, będzie obowiązywać przynajmniej do początku grudnia. Celem tego posunięcia jest danie kongresowi więcej czasu na znalezienie długoterminowego rozwiązania finansowego dla tego programu. Przedłużenie zostało zawarte w pakiecie finansowym dotyczącym ulgi dla ofiar huraganu Harvey oraz innych priorytetów. Wygaśnięcie programu planowane jest na dzień 8 grudnia 2017 roku. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Radio pomaga. Radio wychowuje. Radio to my. Polskie Radio Chicago, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w paśmie fal średnich, o częstotliwościach 1030 i 1300 kHz. Nieważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz.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 Tyle uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. MAND PROSPECT Okazja. Dwupoziomowy, trzysypialniowy dom do remontu. Kominek, garaż, częściowy basement, niski podatek od nieruchomości. 275 tysięcy.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4 i Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ceny domów nieustannie pną się w górę. Wzrost wydatków na prywatne budownictwo rezydencyjne w sierpniu. Nowe przepisy dotyczące odwróconej hipoteki mogą zmniejszyć wielkość tego programu. Raport Kalifornijskiego Związku Realnościowców pokazuje dochód wymagany, aby móc kupić dom w Bay Area. Ceny domów nadal rosną, co potwierdza ostatni indeks cen domów firmy Standards Poor CoreLogic Case Shiller, który pokazuje wzrost cen w ujęciu rok do roku o 4,3% w całym kraju do rekordowego poziomu. Indeks cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach wzrósł w sierpniu o 5,7%. David Blitzer, przewodniczący Komitetu Indeksów w SP Dow Jones, twierdzi, że ceny domów będą prawdopodobnie nadal szły w górę. Wydatki na prywatne budownictwo rezydencyjne wzrosły w sierpniu, trzeci miesiąc z rzędu, do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 523 miliardów dolarów, co oznacza wzrost od lipca o 80%. Analizując dane Biura ds. Ewidencji Ludności, Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów donosi, że wzrost w sierpniu w znacznym stopniu odzwierciedla wzrost wydatków w sektorze budownictwa jednorodzinnego i na ulepszenia domów. Zmiany w programie odwróconej hipoteki Federalnej Agencji Mieszkalnictwa wejdą w życie w ciągu kilku tygodni i mogą, przynajmniej na początku, zmniejszyć o 20% liczbę kredytobiorców korzystających z tego produktu. To oszacowanie pracowników Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, którzy twierdzą, że około 24 miliony starszych właścicieli domów ma niewykorzystany kapitał własny w swoich nieruchomościach. Departament ogłosił niedawno zmiany w programie odwróconej hipoteki z powodu strat finansowych, które zagrażały całemu funduszowi ubezpieczeniowemu Federalnej Agencji Mieszkalnictwa obsługującemu wszystkie programy kredytowe zapewniające finansowanie na zakup domów jedno. Według nowego raportu przygotowanego przez Kalifornijski Związek Realnościowców, dochód, jaki należy osiągać, aby móc kupić dom jednorodzinny w obszarze San Francisco Bay, jest prawie dwukrotnie wyższy w porównaniu do dochodu wymaganego 5 lat temu. Aby móc pozwolić sobie w 2012 roku na zakup domu w Bay Area w średnim przedziale cenowym, trzeba było osiągać dochód w wysokości co najmniej 90 370 dolarów rocznie. Obecnie potrzeba więcej niż 179 000, a w obrębie miasta San Francisco trzeba zarabiać około 290 tysięcy, aby móc pozwolić sobie na dom w średnim przedziale cenowym.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie.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 Przykra niespodzianka ubezpieczeniowa dla wielu ofiar huraganu. Corlagic. Dalszy wzrost cen i zawyżona wartość na wielu rynkach. Dobry czas na sprzedaż, ale niekoniecznie na zakup. Wzrost wskaźnika własności domów wśród Latynosów. Dziesiątki tysięcy właścicieli domów, którzy ponieśli szkody spowodowane huraganami, może być narażonych na niemiłą niespodziankę ze strony swoich firm ubezpieczeniowych. The Wall Street Journal donosi, iż kataklizmy takie jak Irma i Harvey pociągają za sobą powszechne zastosowanie tzw. odliczeń związanych z huraganem, o których wielu posiadaczy polis ubezpieczeniowych może nawet nie wiedzieć. Gazeta informuje, iż firmy ubezpieczeniowe zaczęły stosować odliczenia po Katrinie i że obecnie są one standardem w wielu Stanach. Niemniej jednak, ponieważ od czasu Katriny Stany Zjednoczone nie nawiedziło zbyt wiele huraganów, odliczenia nie były stosowane na dużą skalę. Eksperci cytowani przez Wall Street Journal twierdzą, że tego rodzaju odliczenia zachęcają firmy ubezpieczeniowe do oferowania polis w obszarach wysokiego ryzyka, a właścicieli domów do podjęcia kroków mających na celu zapobieganie zniszczeniom powodowanym przez burze. Według najnowszych danych liczbowych CoreLogic, prawie połowa największych rynków realnościowych w Stanach Zjednoczonych ma zawyżoną wartość. Ceny domów wzrosły w lipcu o 6,7% w porównaniu do lipca 2016 roku. Zdaniem głównego ekonomisty CoreLogic, ceny na 46% największych 50 rynkach w kraju mają zawyżoną wartość. Według CoreLogic, uważa się, że rynek ma zawyżoną wartość, gdy ceny domów są o co najmniej 10% wyższe niż te, które można utrzymać długo. Terminowo. Coraz więcej Amerykanów uważa, że to dobry moment na sprzedaż domu. Jednak udział osób, które są zdania, że to dobry moment, aby kupić nieruchomość, maleje. Z najnowszego krajowego badania dotyczącego rynku realnościowego przeprowadzonego przez Fannie Mae wynika, iż w sierpniu o 8 punktów wzrosła liczba osób, które uważają, że teraz jest dobry czas na sprzedaż. Z kolei liczba osób twierdzących, że teraz jest dobry czas na zakup, spadła o dalsze 5 Punktów po tym, jak w lipcu odnotowała spadek o 7 punktów. Główny ekonomista Fannie Mae, Doug Duncan, powiedział, iż wysoki odsetek konsumentów wskazuje na wysokie ceny domów jako główny powód, dla którego warto teraz sprzedać nieruchomość i dla którego nie jest to najlepszy moment na kupno. Rośnie wskaźnik własności domów wśród latynosów. Jak donosi Corbd.com, przewiduje się, że w latach 2010-2030 latynosi będą stanowić 52% nowych nabywców domów. Demografowie cytowani przez Corbd twierdzą, że gorące pragnienie posiadania domu na własność napędza rynki kupna przez latynosów w całym kraju. Serwis informuje, że od 2000 roku liczba latynoskich gospodarstw domowych wzrosła o 6,7 miliona.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 o chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Mount Prospect Okazja. Dwupoziomowy, trzy sypialniowy dom do remontu. Kominek, garaż, częściowy basement, niski podatek od nieruchomości. 275 tysięcy.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 Drony pomagają ofiarom huraganu Harvey w szybszym składaniu roszczeń ubezpieczeniowych. Huragan Harvey będzie kosztować rynek kredytów hipotecznych więcej niż Katryna. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów wzywa ustawodawców do podjęcia działań w sprawie reformy emigracyjnej. Właściciele domów na start pozostają w nich dłużej. Niedawno mówiliśmy w tym programie, jak firmy ubezpieczeniowe zaczęły używać dronów do ocen szkód, które dotknęły nieruchomości, dzięki czemu proces obsługi roszczeń jest szybszy i łatwiejszy dla właścicieli domów. Huragan Harvey stał się teraz pierwszą poważną klęską żywiołową, po której właściciele domów i likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych wykorzystują drony na szeroką skalę w celu zobaczenia szkód. Dyrektor do spraw roszczeń w Allstate Insurance, Glenn Shapiro, rozmawiał na ten temat CNBC w programie Today. Stacja donosi, że firmy takie jak State Farm, Travelers, Allstate Insurance i Farmers od rana do nocy wykorzystują drony na obszarach powodziowych. Eksperci nadal liczą koszty huraganów, jednak już sądzą, że prawdopodobnie wpływ huraganu Harvey na rynek kredytów hipotecznych będzie większy niż w przypadku huraganu Katrina. Firma Black Knight Financial Services powiedziała podczas rozmowy z DS News, że jej prognozy opierają się na fakcie, iż obszar Houston ma ponad dwukrotnie więcej nieruchomości obciążonych hipoteką niż w strefach dotkniętych Katryną oraz czterokrotnie wyższą, niezapłaconą kwotę główną zobowiązań w porównaniu z Katryną. DS News donosi również, iż Moody's Analytics szacuje szkody majątkowe spowodowane przez huragan Harvey na około 51 do 75 miliardów dolarów. Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów naciska, aby kongres uchwalił kompleksową reformę imigracyjną. W swoim oświadczeniu prezes Krajowego Stowarzyszenia Granger Macdonald stwierdził, biorąc pod uwagę chroniczny niedobór pracowników z branży budownictwa rezydencyjnego, nigdy nie było pilniejszej potrzeby, aby kongres uchwalił skuteczne reformy. Jego zdaniem reforma imigracyjna powinna nie tylko ochronić granice, ale również zapewnić, że kraj ma wystarczającą siłę roboczą, aby zaspokoić jego potrzeby w zakresie budownictwa rezydencyjnego i odbudowy. Zakup pierwszego domu to prawdziwy kamień milowy, podobnie jak przeprowadzka do kolejnego domu. Jednak zdaniem jednego z ekspertów do spraw nieruchomości, w obecnych czasach przeprowadzka jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wiceprezes ds. badań w John Burns Real Estate Consulting powiedział Chicago Tribune, że odsetek właścicieli domów, którzy przeprowadzają się do następnego domu, jest obecnie najniższy od 25 lat. Uważa on, że odkładanie przeprowadzki na później napędza niedobór domów na sprzedaż i przyczynia się do wzrostu cen. Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości To jest mój dom?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 Zobacz. Kup 847-647-4000. 847-647-4000. 847-647-4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Firmy budowlane naciskają na porozumienie w sprawie drewna. Kredyty typu Jumbo stają się coraz tańsze. Przepaść pokoleniowa w zakresie remontów domów. Wzrost cen domów i poprawa przystępności cenowej. W Teksasie rozpoczyna się masowa odbudowa zniszczeń spowodowanych huraganem Harvey, co budzi obawy wśród budowniczych o ceny i dostępność drewna. Granger McDonald, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, uważa, iż zapotrzebowanie na drewno iglaste będzie drastycznie wzrastać w miarę jak firmy budowlane i remontowe będą naprawiać uszkodzone nieruchomości i stawiać nowe. Jego zdaniem administracja Trumpa powinna niezwłocznie zawrzeć trwałą umowę handlową w sprawie importu kanadyjskiego drewna iglastego do USA. Kredyty Jumbo są coraz tańsze. Oprocentowania kredytów typu Jumbo na kwoty powyżej 421 100 dolarów spadły ostatnio do średniego poziomu 3,99%, czyli o około 13 punktów bazowych niżej, niż wynosiło w tym tygodniu oprocentowanie kredytów zgodnych z przepisami rządowymi. Zdaniem Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych rozrzut między tymi dwoma oprocentowaniami nie był aż tak duży od marca 2016 roku. Według Home Advisor amerykańscy właściciele domów inwestują więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej na projekty ulepszeń domów, ale to na co konkretnie wydają zależy w dużej mierze od ich wieku. Milenialsi angażują się w projekty, które powiększają ich przestrzeń życiową. Generacja X optymalizuje swoje mieszkania i domy, ale jest również bardziej skłonna do inwestowania w luksusowe modernizacje. Z kolei baby boomersi wydają zazwyczaj najwięcej na naprawę tego, co już mają. Zdaniem First American Financial Corporation ceny domów w sierpniu rosły, a wraz z nimi pojawiała się przystępność cenowa. Jak wynika ze wskaźnika cen domów przygotowanego przez First American, siła nabywcza, czyli to na ile możesz pozwolić sobie w oparciu o zmiany w dochodach i stopy procentowej, wzrosła w sierpniu o 1,3% i o 3,5% od lipca 2016 roku.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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonij już teraz. 847-647-430 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość